Technologia uproszczona jest no, przyszłością, tak? chociaż wielu rolników jej się boi, ale Pan przytoczył bardzo konkretne dowody na to, że ta technologia się opłaca. Konkretnie w przypadku roślin strączkowych. Jak to się prezentuje? Wielu uh, rolników się do, do uprawy uproszczonej nie przekonuję, bo powiedzieli tak, mój ojciec orał, ja orałem i syn będzie też orał. Ja bardzo często mówię, skąd panuje, na pewno, na pewno pójdzie z postępem. Po prostu technika idzie do przodu, wszystko się zmienia, całe rolnictwo się zmienia i dzisiaj patrząc na, na wyposażenie rolników, maszyny, narzędzia do uprawy roli i siewu, to widzimy, że mamy właściwy, właściwie taką możliwość do wykorzystania tego. Ekonomia o tym decyduje. U uproszczenia w uprawie, tak jak powiedziałem, to jest około 30%. Można każdy gatunek, ja pokazywałem, rozpatrywać indywidualnie, ale to jest średnio 30% oszczędności paliwa na, na jednej hektarze yy, upraw Tak, ale już nie możemy yy, używać do pracy jako główny ciągnik naszych ciągników 60-konnych, bo w uproszczeniach to jednak te 150-konnych chyba nie, nie, nie w, Jeśli chodzi o uproszczenia, to właśnie nie. Dobra brona talerzowa wystarczy? Dobra brona ta talerzowa, ewentualnie jakiś agregat uprawowy i siewnik tale obowiązkowo talerzowy. Pamiętać należy o jednym, że, że łubin e, siejemy tam na 3, 4, 5 centymetrów maksimum, natomiast 4, właśnie 3, 4 cm, Natomiast jeśli chodzi o groch, to już głębiej musimy sieć 7-8 centymetrów, a bobi jeszcze głębiej. A więc tu musi być ten warunek spełniony. Natomiast e, takie siewniki są dzisiaj dostępne i to właśnie w gospodarstwach są, rolnicy sieją talerzowymi siewnikami po orce normalnie, no tak są, mogą wykorzystać. A więc brona talerzowa i siewnik talerzowy załatwia sprawę. Tylko, tylko trzeba spojrzeć, trzeba mentalności sobie przestawić trochę poglądy na te sprawy i wszystko będzie dobrze. Wspomniał Pan w swoim wykładzie o tym, że uprawa bezorkowa e, sprzyja zachowaniu wilgotności w glebie. Jest to poniekąd lekarstwem na suszę. Nie da się ukryć i również co zostało niejednokrotnie potwierdzone, że sprzyja ona rozwojowi mikroorganizmów glebowych, co gołym okiem widać przecież po dżdżownicach. Tak. Ale z drugiej strony uprawa bezorkowa również sprzyja rozwojowi chwastów. I co z tym fantem zrobić? ma no, Pani rację, tu jeszcze... Jeśli chodzi o chwasty, to, to niestety dobór herbicydów jest względnie dobry, jeśli chodzi o groch, natomiast jeśli chodzi o łubin, to jest niezbyt zadowalający, zwłaszcza do tych herbicydów powschodowych, gdyż, gdyż jeżeli jest sucha wiosna, to nie mamy, nie mamy powschodowych herbicydów dla łubinu. I tutaj nie wiem jak to będzie w przyszłości, ale myślę, że jednak firmy spojrzą na tą zastającą powierzchnię uprawy i dostrzegą też swoich korzyści finansowych w możliwości stosowania właściwych herbicydów, oczywiście zarejestrowanych, będących zgodnie z wymogami na liście Ministerstwa Rolnictwa i tak dalej. To to jest spojrzenie, tu, tu zwłaszcza młodzi rolnicy muszą na, te, na ochronę spojrzeć bardzo precyzyjnie, pamiętając o integrowanej ochronie jeszcze, a więc w integrowanej, ta ochrona chemiczna ma być tą ostatecznością prawda, czyli obserwować rozglądać się po polu, jakie chwasty, ile chwastów prawda i tak dalej, czy stosować się to wymaga olbrzymiej wiedzy i niestety takie właśnie spotkania jak dzisiejsze to mogą to uzupełnić. Ja? I Ostatnia sprawa, panie profesorze. Rośliny bobowate, choćby dla mnie łubin żółty jest świetną rośliną poplonową, ale przecież wszystkie bobowate są bardzo dobrym źródłem białka, białka krajowego. Czy rozwój krajowej uprawy roślin bobowatych może pójść w tym kierunku, że uda nam się wyeliminować import soi? Czy będziemy w stanie wyprodukować tyle łubinu i soi krajowej, że się uniezależnimy? My aktualnie importujemy 75%, tak jak powiedziałem, białka paszowego. To jest głównie poekstrakcyjna śruta sojowa. To jest około 2 milionów ton. Nie da się wyeliminować poekstrakcyjnej śruty sojowej zupełnie, bo ona jest potrzebna, zwłaszcza do, tak jak profesor Rutkowski to często akcentuje, dla zwierząt młodych, dla kurcząt, dla prosiąt, ona jest niezastąpiona. Natomiast starsze zwierzęta możemy żywić krajowymi źródłami białka. My, nam chodzi o, na razie, o ograniczenie importu e, śrut sojowej, ale nie o wyeliminowanie, bo tego się nie da. Mamy bardzo e, dużą produkcję drobiarską i tutaj e, oczywiście... E, Nasze, nasze łubiny, groch, bobik mogą w pewnym stopniu zastąpić śrutę sojową po, po uzupełnieniu białka, prawda ale ja nie jestem żywieniowcem, nie chcę się tutaj w ich imieniu wypowiadać. Nie chodzi nam o zupełne wyeliminowanie, bo to jest niemożliwe. Nie? Musimy importować 2 miliony i milion nam wystarczy dla drobiu. Milion, a więc milion, proszę przeliczyć na złotówki, ile to jest, zostaje w kraju. Wasza własna jest jeszcze a, a, nie importowana. A, zobac tak, a zobaczymy potem, co będzie, prawda? Jak się będą... No gdzieś tona śruty sojowej kosztowała 600 zł, była już po 2500, w tej chwili jest po 1500. No te wahania są i to każdy, kto prowadzi chów zwierząt, odczuwa na swojej skórze, prawda, finansowo także tak jak powiedziałem nie chodzi o wyeliminowanie bo to jest, kto, kto to mówi to jest, to jest uważam niewłaściwie e, informuje społeczeństwo e, nie o to tu chodzi chodzi o ograniczenie importu, mamy przecież swoją śrutę rzepakową, mamy suszone wywary i mamy możliwość e, produkcji białka z rodzimych roślin strączkowych chcemy aby ta powierzchnia gdzieś oscylowała w uprawie około 400-500 tysięcy hektarów i żeby duże partie nasion były do dyspozycji mieszalni pasz, bo on, oni chętnie przerobią każdą ilość, ale musi to być duża partia. Tak? No i na tym to polega. To pomału, pomału rozkręca się, ale idzie to wolno jeszcze ciągle.